Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. W magazynie na początek kryptoafera, która zatacza coraz szersze kręgi. Sportowcy czekają na pieniądze od sponsora. PKO nie zrywa umowy, a rząd szykuje nową ustawę, by uregulować cały rynek kryptoaktywów. Potem porozumienie Kaczyńskiego z Morawieckim. Nasz reporter zebrał komentarze po wieczornym spotkaniu na Nowogrodzkiej. Będzie też relacja z Francji, wrażenia po uroczystościach w Gdańsku. Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej zebrały się tam rządy obu państw. Czas na szczegóły. Zapraszam. Sumę Wydarzeń. Kto i kiedy zgłaszał wątpliwości? Co wiedziały służby? Co wiedział resort sportu? A co PKO? Na początek nowe wątki afery Zonda Krypto. Do prokuratury zgłaszają się kolejni poszkodowani, którzy nie mogą wypłacić swoich pieniędzy z giełdy kryptowalut. Problem mają też polscy olimpijczycy, którzy otrzymali nagrody od Zonda Już widnieje na budynku w głównym miejscu, no, ale też Polski Komitet Olimpijski chwalił się wysokimi nagrodami dla olimpijczyków, którzy najlepsze wyniki w Mediolanie i Cortinie, ale prezes PKOL Radosław Piesiewicz tłumaczył, że wobec PKOL Zonda Krypto wywiązuje się ze zobowiązań, więc nie ma on podstaw do zerwania tego kontraktu. Prezes miał żal za to, że rząd wcześniej wiedział wcześniej o zastrzeżeniach do tej firmy i nie ostrzegł go. Piesiewicz winą obarcza ABW i Ministerstwo Sportu. Skoro rząd miał takie informacje, to w normalnie funkcjonującym kraju Minister Sportu powinien spotkać się z prezesem Komitetu i poinformować o takiej sytuacji. Minister Rutnicki, mimo kilku próśb o spotkanie, nie uważał za stosowne, żeby spotkać się. Jak chodziło o zawirowania w Polskim Związku Narciarskim, to znalazł czas. W mediach społecznościowych rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał Panie Piesiewicz, kłamstwo ma krótkie nóżki. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje. Koniec cytatu. Wyjaśnił też, że pismo od PKO było rozpatrzone, ale potem nie było kontaktu z tą instytucją, a kontrakt z krypto został podpisany dosłownie po pięciu dniach. O wypowiedź prezesa Piesiewicza zapytałem wiceministra sportu. Tak tłumaczą się winni, odpowiada szefowi PKO, wiceminister sportu i turystyki Piotr Bor. Świat cały ostrzegał, Polska ostrzegała, dziennikarze ostrzegali w sytuacji takiej, kiedy ten sektor jest nieuregulowany. Prezes Piesiewicz naraził wizerunek polskiego sportu i wizerunek polskich sportowców na wielki szwank. To jest po prostu niedopuszczalne, aby sprzedawać tak ogromną część wizerunkową, firmie niesprawdzonej, firmie, która, która jest poza kontrolą, firmie, wokół której niestety w tle są również rosyjskie, rosyjskie pieniądze. sportowcy jak łyżwiarz Damian Żurek, który mówią, że nic nie mogą zrobić z tymi środkami, które rzekomo są właśnie na tych kontach Zonda Krypto. Mówili też o zagwarantowanym wsparciu. No właśnie też pytałem ministra, wiceministra na ten temat i on mówił, podkreślał, że jeśli chodzi o zagwarantowane wsparcie od państwa dla olimpijczyków, to jest pewne. Inne nagrody organizował PKO, mówił wiceminister. Rząd zabezpieczył dla każdego polskiego olimpijczyka medalisty, jak również dla wszystkich, którzy zajęli miejsce do, do ósmego, środki finansowe w postaci bardzo wysokich dwuletnich stypendiów w postaci nagród finansowych i w postaci, w przypadku medalistów, świadczenia olimpijskiego od 40 roku życia, czyli emerytury powyżej 5 tysięcy złotych. Państwo polskie zrealizowało swoje obowiązki względem olimpijczyków. I za sąda krypto państwo nie będzie nie płacić? Jest, nie, nie może zapłacić. Za to powinien zapłacić pan Piesiewicz najlepiej, najlepiej z, własnej, z własnej kieszeni, jeżeli podejmuje nieodpowiedzialne i ryzykowne, i ryzykowne decyzje. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Wiemy, że rząd zapowiada trzecią już ustawę regulującą rynek kryptowalut. Poprzednie dwie przypomnę były zawetowane przez prezydenta, no ale na razie jeśli chodzi o tą trzecią, minister finansów Andrzej Domański nie chce mówić o szczegółach. Najnowsze ustalenia w sprawie zonda krypto zebrał dla nas Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo dziękuję. O historię tej giełdy i pojawiające się w jej sprawie wątpliwości zapytaliśmy Michała Fuje, dziennikarza superwizjera TVN, który badał tę sprawę. Jak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 Tam było sutenerstwo, udział w zabójstwie, były przestępstwa VAT-owskie na olbrzymią skalę. I to już od 2019 roku nie było tajemnicą, że te grupy przestępcze wokół giełdy Bitway no, gdzieś tam się znajdowały. Tak mówił Michał Fuja z superwizjera TVN. Przypomnijmy, według informacji premiera, w aferze Zonda Krypto poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób. Mieli stracić co najmniej 350 milionów złotych. A śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka prokuratura. Suma wydarzeń. Zamiast rozłamu, pokaz jedności. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, tak napisał Adam Bielan po spotkaniu prezesa PiSu z Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła stowarzyszenia, które założył były premiera, które kierownictwo PiSu uznało za sprzeczne ze statutem partii. Kaczyński zagroził nawet, że dla ludzi wspierających inicjatywę byłego szefa rządu nie będzie miejsca na listach wyborczych. Nie wykluczył też usunięcia z PiSu samego Morawieckiego. Co się jednak zmieniło, w Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisia, jak Michał Witaj, powiedz jak Dzień wieści dobry. o porozumieniu przyjęto w Sejmie i czy wszyscy w to porozumienie wierzą? No, nieco więcej o tym porozumieniu dowiemy się pewnie za moment, bo właśnie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej ma dojść do wspólnej konferencji, czy też oświadczenia prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa tej partii Mateusza Morawieckiego. Tu w Sejmie, ale nie tylko w Sejmie, w różny sposób ta informacja została przyjęta. Przede wszystkim w różny sposób została przyjęta wewnątrz PiS. Część polityków można powiedzieć, że odetchnęła z ulgą nawieść o tym, że nie doszło do rozłamu, ale jest też Druga grupa, która uważa, że to fatalna wiadomość. Chodzi o przedstawicieli frakcji związanej z Przemysławem Czarnkiem i dawną suwerenną Polską. W ich ocenie Mateusz Morawiecki tak będzie dążył do budowania własnej partii, a prezes Kaczyński, jak mówią... Oczywiście nieoficjalnie właśnie zgodził się na to, aby odbywało się to za pieniądze Prawa i Sprawiedliwości. Oni obawiają się, że Morawiecki będzie szantażował wizją rozłamu na etapie układania list wyborczych. Na no, z drugiej strony zauważają też, że swoją postawą Mateusz Morawiecki osłabia działania Przemysława Czarnka, który jest przecież kandydatem PIS-u na premiera. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmk mówi, że nie zna szczegółów porozumienia, ale skoro do niego doszło, to najwyraźniej, jak przekonuje ten poseł, były premier przekonał prezesa Kaczyńskiego do swoich racji. Zawsze byliśmy by ruchem takim wielonurtowym i wtedy osiągaliśmy dobre wyniki. Prezesowi chodziło o to, artykułował to przecież bardzo mocno na tej konferencji w piątek, żeby nie było tak, że to stowarzyszenie no, tak naprawdę ma być konkurencyjną partią polityczną. Prezes, jak rozumiem, został uspokojony, że to nie jest konkurencyjna struktura, więc jeżeli rzeczywiście to ma być praca w ramach PiSu i dla zwycięstwa PiSu, to uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Rządzący widzą sprawę zupełnie inaczej. Ich zdaniem Jarosław Kaczyński wychodzi z tej batalii jako przegrany. W ocenie Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej finał tej historii świadczy o słabnącej pozycji prezesa PiSu. Dzisiaj z jednej strony Jarosław Kaczyński próbuje pokazać cały czas, że panuje nad partią i jest zdecydowany, twardy, straszy statutem, ale to nie robi wrażenia na Morawieckim i jego akolitach. Na początku Karol Nawrocki zabrał Kaczyńskiemu prymat po prawej stronie polskiej sceny politycznej, a dzisiaj Morawiecki tak twardo upomina się o swoje, więc wnioski na razie są takie, że bardzo, bardzo mocno słabnie Jarosław Kaczyński. W trwałą zgodę na prawicy nie wierzy również przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. W jego ocenie prędzej czy później PiS rozpadnie się na dwa odrębne środowiska. Czuję, żeby ten wczorajszy dzień, te pojednawcze komunikaty, które w przestrzeń wysłano, zakończyły sprawę. Dalej notowania PiSu szorują po dnie. Nadal rozjazd między radykalnym czankiem, a jednak centrowym Morawieckim pozostaje. Więc myślę, że to będą dwa czynniki, które jak nie za tydzień, to za trzy albo pięć tygodni dalej będą doprowadzać do, do jednak pogłębiania się tego podziału. A w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie czekają już na scenie dwa mikrofony. Zobaczymy czy rzeczywiście to będzie wspólna konferencja, wspólne oświadczenie obu liderów, czy tylko pojawi się Jarosław Kaczyński. Ta konferencja powinna się już rozpocząć, ale jeszcze się nie rozpoczęła. Porozumienie Kaczyńskiego z Morawieckim w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Informacje w tej sprawie i polityczne komentarze zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. O wieczorne spotkanie zapytaliśmy także profesora Andrzeja Zybałę, politologa ze Szkoły Głównej Handlowej. Zwrócił on uwagę, że Kaczyński i Morawiecki różnią się w ocenie tego, o jaki elektorat należy walczyć w przyszłorocznych wyborach. Nie myślę, żeby Mateusz Morawiecki kwestionował tę strategię poruszania się w elektoracie prawicowym czy skrajnie prawicowym, natomiast on chce, żeby ta partia funkcjonowała też w centrum. i Jest to racjonalne jako koncepcja, natomiast jest kwestia wykonalności. Czy rzeczywiście PiS zachowa centrowy elektorat w sytuacji właśnie, kiedy no, musi się tak silnie poruszać w elektoracie bardzo prawicowym? Wydaje mi się, że te działania Morawieckiego nie przyniosą wielkiego skutku. Sądzę, że PiS być może na trwałe stracił wiarygodność w oczach przynajmniej części wyborców centrowych, czyli takich, którzy powiedzmy nie są zainteresowani bardzo ideologiczną wersją państwa. Stracił wiarygodność też różnymi korupcyjnymi zarzutami, które się przecież pojawiają, pojawiają od ponad dwóch lat. I Mateusz Morawiecki sądzę, że niewiele zdziała dla swojej partii. Mówił nam profesor Andrzej Zebała, dodawał, że jego zdaniem Prawu i Sprawiedliwości nie grozi rozpad. Raczej przyszłość tej partii może być taka, że będzie po prostu traciła w sondażach, będzie partią na poziomie 15%, będzie elemencikiem na scenie politycznej, że to już nie będzie taki hegemon, który jest w stanie sam rządzić. Po prostu od kilku lat zmieniło się bardzo wiele za sprawą głównie Konfederacji i jeśli ten trend wzrostowy po stronie Konfederacji nie zmieni się, to PiS będzie tracił, no bo to jest ten sam elektorat, prawda? Więcej o zawieszeniu broni na linii Kaczyński-Morawiecki piszemy na polskie radio24.pl. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny polskiego radia 24. Bezpieczeństwo, współpraca militarna i w obszarze nowych technologii to główne tematy wczorajszego spotkania polskiego premiera i francuskiego prezydenta w Gdańsku. Donald Tusk podkreślał, że Francja jest traktowana jak jeden z najpoważniejszych partnerów w kwestii inwestycji w obronność czy energetykę, także tę jądrową. W trakcie spotkania delegacji podpisano też deklarację w sprawie współpracy w obszarze telekomunikacji satelitarnej. Łączymy się z naszym korespondentem w Paryżu Stefanem Folcerem. Stefanie witaj. Powiedz, jak wizytę Emanuela Macrona i ustalenia, które zapadły, komentują francuskie media i politycy. No, trzeba przyznać, że wczorajsza wizyta prezydenta Emmanuela Macrona w Gdańsku przeszła we Francji bez większego echa, ale nie czujmy się urażeni, to nie wyjątek. Francuzi co do zasady nie śledzą z bliska wizyt głowy państwa za granicą, chyba że chodzi o takie stolice jak Waszyngton, Pekin czy Berlin, czy ogarnięty wojną Kijów, Warszawa, a tym bardziej Gdańsk wydają się Francuzom trochę drugorzędne. Dlatego największe francuskie media prawie w ogóle nie komentują ustaleń tej wizyty, pojawiają się jedynie nieliczne komentarze wskazujące na kolejny sygnał zacieśniania relacji. ...między Paryżem a Warszawą w duchu traktatu z Nancy, ale też na symbolikę Gdańska, miasta solidarności, wolności, wartości szczególnie ważnych dla Francji i Polski, mających też znaczenie w obecnym międzynarodowym kontekście wojny z Rosją niepewności ze strony Stanów Zjednoczonych. Francuscy eksperci podkreślają, że polsko-francuski szczyt nie przyniósł przełomowych decyzji. Wczoraj podpisano porozumienia dotyczące m.in. zakupu francuskiego satelity, współpracy obronnej, francuskiej oferty na budowę elektrowni jądrowej w Polsce oraz współpracy. Wspólnego sezonu kulturalnego w przyszłym roku. To względne rozczarowanie wynika pewnie z tego, że francuscy obserwatorzy liczyli na więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o atom, ten cywilny. Bo zabrakło takich gestów, sygnałów wskazujących na to, że francuski koncern EDF przoduje w tym wyścigu o budowę elektrowni jądrowej w Polsce. I też o atom wojskowy, czyli współpracy w ramach tak zwanego zaawansowanego odstraszania nuklearnego, tej nowej doktryny ogłoszonej niedawno przez Emanuela Macrona. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Czy Polska i Francja planują w tym zakresie wspólne ćwiczenia? Czy w Polsce będą ym, trwale stacjonowały francuskie myśliwce zdolne do przenoszenia pocisków nuklearnych? I co za tym idzie, czy Polska przestanie systematycznie kupować amerykański sprzęt? To pytanie pojawiało się wczoraj na portalu BFMTV. Ym, Francja nie będzie podejmowała szybkich decyzji w tak wrażliwej kwestii jak broń jądrowa. Tak ustalenia wczorajszego spotkania skomentował dla Polskiego Radia przewodniczący francusko-polskiej Grupy Przyjaźni w Zgromadzeniu Narodowym deputowany Jean-Louis Thiriot. Nie można oczekiwać szybkich zapowiedzi bez bardzo silnego dialogu strategicznego między Polską a Francją. Ten strategiczny dialog już się rozpoczął, a prezydent Francji go kontynuuje. Zanim ogłosimy spektakularne decyzje, musimy przemyśleć nasze doktryny nuklearne i to, jak skoordynować dwa elementy. Zaawansowane odstraszanie Francji oraz ochronę zapewnianą przez broń nuklearną Stanów Zjednoczonych. Na no, brak istotnych rozstrzygnięć kwestii atomu może również wynikać ze zbliżających się w obu krajach wyborów prezydenckich we Francji i parlamentarnych w Polsce. Jak pisze Lezyko, wybory mogą zahamować francusko-polski sojusz. Inaczej mówiąc pojawia się pytanie, czy Polska będzie chciała francuskiego parasola nuklearnego, jeśli będzie go trzymał nie Emmanuel Macron, a liderzy narodowców Marine Le Pen czy Jordan Bardyla. Wizyta prezydenta Manuel Macrona w Polsce i francuskie komentarze zebrał je nasz korespondent w Paryżu Stefan Folzer. Bardzo dziękuję. Teraz Ukraina zaostrza się sytuację na froncie w obwodzie sumskim. Rosjanie nacierają w kierunku stolicy obwodu. W ostatnich dniach zajęli kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych terytorium. Ukraińska armia zapewnia, że kontroluje sytuację. O szczegółach Paweł Buszko.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 Część ekspertów wskazuje jednak, że rosyjskie działania w obwodzie Sumskim są początkiem zakrojonej na szeroką skalę ofensywy i mają za zadanie przerzucenie tam ukraińskich wojsk z innych odcinków w ponad 1000-kilometrowej linii frontu, a tym samym osłabienie ukraińskiej obrony w obwodzie Charkowskim oraz Donieckim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem niezależni rosyjscy ekonomiści informują, że gospodarka Rosji jest w coraz gorszym stanie. Zwracają na to również uwagę wywiady państw NATO. Szef szwedzkiej służby wywiadowczej Tomas Nilsson stwierdził w wywiadzie dla Financial Times, że Kreml manipuluje statystykami, by ukryć rzeczywisty stan gospodarki. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego. W ostatnich miesiącach, szczególnie w kwietniu, Rosja poniosła duże straty. W sektorze paliwowym ukraińskie drony codziennie uderzają w rosyjskie terminale portowe, rafinerie, rurociągi, magazyny paliwa. Zachodnie sankcje doprowadziły do sytuacji, w której Rosji brakuje podstawowych komponentów do produkcji maszyn, w tym urządzeń wojskowych. Utrudniona jest także naprawa zniszczonego przez Ukrainę sprzętu, wykorzystywanego przez przemysł naftowy, chemiczny i lotniczy. Według szefa szwedzkiego wywiadu, żeby załatać obecną dziurę budżetową, Rosjanie musieliby zwiększyć eksport tropy, a cena surowca musiałaby ponad rok utrzymywać się na poziomie co najmniej 100 dolarów za baryłkę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowe sankcje na Rosję i możliwe zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. To tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu. Unia wznawia obie te dyskusje po przegranej Wiktora Orbana w wyborach. Do tej pory Węgry blokowały i nowe sankcje na Rosję i restrykcje na Izrael. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka. Jednym z kluczowych zapisów proponowanego przez Komisję Europejską 20 pakietu sankcji jest całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Rzecznik Komisji, Ricardo Cardozo, podkreślał wczoraj, że nadszedł czas na decyzję, mimo że są problemy z dostawami ropy z powodu blokady ciśniny Ormus. Rosja nie powinna czerpać korzyści z wojny z Iranem. A jeśli chodzi o umowę stowarzyszeniową Unii z Izraelem, to Hiszpania chce jej zawieszenia bądź zerwania. Do tej pory była mniejszość blokująca, która na to nie pozwalała. Należały do niej m.in. Niemcy, Włochy, Węgry i Czechy. Teraz są pytania o trwałość tej grupy po zmianie rządu w Budapeszcie. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. W stolicy Pakistanu odbędą się dziś kolejne rozmowy dotyczące amerykańsko-irańskiego porozumienia pokojowego. Stany Zjednoczone będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance. Przylatuje w momencie, gdy wygasa rozejma Donald Trump grozi wznowieniem bombardowań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wiceprezydent J.D. Vance ma wyruszyć do Islamabadu rano czasu waszyngtońskiego, czyli wczesnym popołudniem czasu polskiego. Towarzyszyć mu będą specjalni wysłannicy Trumpa Steve Witkow i Jared Kushner.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 Ostatecznie najwyższy przywódca Iranu dał zielone światło do negocjacji w poniedziałek wieczorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Nie 13 dolarów jak zazwyczaj, ale 150 dolarów. Tyle ma kosztować podróż lokalnym pociągiem na mecze piłkarskich Mistrzostw Świata na Stadion MetLife w New Jersey. To jeden z głównych obiektów mundialu, który może pomieścić ponad 70 tysięcy widzów. Skąd ta astronomiczna podwyżka sprawdził Jan Pachlowski.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 Wracamy do kraju. Mamy pilną informację. Funkcjonariusze CBA weszli do siedziby Ministerstwa Klimatu. Zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 roku. Takie informacje przekazuje rzecznik resortu klimatu Marek Pogorzelski. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 13. A do pożaru hali produkcyjnej w miejscowości Bramki na Mazowszu. W szczytowym momencie akcji z ogniem walczyło 250 strażaków. Pożar wybuchł w nocy, całkowicie strawił jedną z hal produkcyjnych, w której znajdowała się suszarnia warzyw. Podczas akcji ranny został jeden strażak. Żaden z pracowników zakładu nie ucierpiał, mówi Damian Dolniak z Mazowieckiej Straży Pożarnej.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 To jest ogromne nieszczęście, tak, informacje otrzymałem o tym w nocy. Naszym zadaniem gminy było zabezpieczenie przede wszystkim pracowników, którzy tutaj przebywali. Tychmiast uruchomiliśmy w nocy autokar gminny, który zabrał tutaj obecne osoby do pobliskiej, najbliższej szkoły w Bieniwicach na salę sportową. Potem o godzinie piątej rano pracownicy zostali zabrani do jednego tutaj z hoteli, tam są zabezpieczeni. W wyniku pożaru spłonęło około 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmierci trzyletniej dziewczynki z powiatu słupskiego na Pomorzu. Do tragedii doszło w maju zeszłego roku. Dziecko zostało przewiezione do szpitala z rozległymi oparzeniami obejmującymi około 80% powierzchni ciała. Mimo pomocy lekarzy życia dziewczynki nie udało się uratować. Na łowie oskarżonych zasiądą rodzice zastępczy dziecka. 25-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna. Oboje odpowiedzą za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, mówi Magdalena Kasperska z Prokuratury Rejonowej w Słupsku nie wdrożono pomocy po tym ciężkim poparzeniu i w zasadzie przez okres kilku dni dziecko z ogromnym cierpieniem i przy postępującej chorobie poparzeniowej umierało. I tutaj w oparciu o dowody, które mamy w sprawie, bezspornie możemy stwierdzić, że dla osoby, która jest lajkiem nawet, te obrażenia od samego początku były tego rodzaju, że można było przewidywać i godzić się na skutek w postaci zgonu w przypadku nieudzielenia specjalistycznej pomocy. Oskarżeni nie przyznali się do winy, złożyli obszerne wyjaśnienia. Każdy podaje inne okoliczności zaistnienia tego wypadku, natomiast obydwoje również spójnie jakby wskazują, że w ich ocenie wszystko było dobrze i postępowali tak jak należy już po samym wypadku, czyli domowymi sposobami próbując opanować te obrażenia. Karolina i Arkadiusz G. od śmierci dziecka przebywają w areszcie. Grozi im dożywocie. W szpitalach powiatowych w całej Polsce trwa czarny tydzień. Akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę na ich trudną sytuację finansową. W wielu placówkach pieniędzy brakuje nawet na wypłaty, mówi dyrektor szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Dariusz Gałecki.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 Organizatorzy Czarnego Tygodnia uspokajają. Akcja nie ma wpływu na pracę szpitali i opiekę nad pacjentami. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczynają się kolejne prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. W sierpniu 1943 roku oddziały UPA zaatakowały dwie wsie, mordując ponad tysiąc mieszkających tam Polaków. Pierwsze ekshumacje ofiar zbrodni odbyły się w 1992 roku, kolejne w 2011. W sumie do tej pory odnaleziono szczątki 674 naszych rodaków. O szczegółach Witold Banach. Rozpoczęte dziś prace mają przede wszystkim na celu odnalezienie dołów śmierci, wyjaśnia rzecznik prasowy IPN Rafał Kościański. Te prace, które rozpoczynają się, polegają na tym, żeby wyznaczyć to miejsce, gdzie mogą znajdować się mogiły około 350, bo takiej grupy ofiary poszukujemy. Po ustaleniu takiego miejsca, dopiero wtedy Instytut ma możliwość składania kolejnych wniosków o zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. A ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Wyjaśnia, że odnalezienie szczątków pomordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej Polaków to wypełnienie obowiązku wobec zmarłych i ich rodzin. Te prace mają kluczowe znaczenie dla godnego upamiętnienia pomordowanych oraz przywrócenia pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed lat. Prace poszukiwawcze mają potrwać do końca kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. Był nazywany papieżem ubogich i reformatorem kościoła. Dziś mija rok od śmierci Franciszka. Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio był pierwszym papieżem z Ameryki, pierwszym papieżem jezuitą, a także pierwszym od prawie 200 lat zakonnikiem zasiadającym na stolicy Piotrowej. Jego pontyfikat trwał 12 lat. Te najważniejsze momenty przypomni Paweł Pawlica. Papież Franciszek zmarł o 7.35 w poniedziałek wielkanocny. Powodami śmierci były udar mózgu, śpiączka i niewydolność krążeniowa. Informował w komunikacie Watykan. Zasłynął jako duszpasterz peryferii. Nie chciał rezydować w pałacach. Wybierał zwykłe mieszkania. Bardzo skoncentrowanym na ludziach ubogich, potrzebujących w różnych wymiarach tych potrzeb. Wspomina kardynał Grzegorz Ryś. Bardzo Uważny, jak się przychodziło do niego, już stał w drzwiach. Franciszek rozpoczął proces reformy kurii rzymskiej. Utworzył także papieską komisję do spraw ochrony nieletnich w związku ze skandalami pedofilii w kościele. Jego uroczystości pogrzebowe rok temu na Placu Świętego Piotra zgromadziły około 250 tysięcy osób, w tym ponad 160 delegacji z całego świata, kilkudziesięciu prezydentów, premierów i monarchów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wspomnieniem papieża Franciszka kończymy Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Tu Polskie Radio 24 jest 12.30. Saldo, magazyn gospodarczy. Zacieśnianie więzi z Francją nie tylko na polu militarnym, ale także energetycznym. Dziś, pokłosie wczorajszych rozmów na szczycie między Warszawą a Paryżem i rozmowa z ekspertem, który gospodarkę nad Sekwaną śledzi od lat. Mark Klapa, zapraszam na saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. Na początek jednak gorący temat wokół cyfrowych pieniędzy. Zonda Krypto znalazła się bowiem na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Do Ułokiku wpłynęło ponad 200 skarg klientów giełdy kryptowalutowej. Urząd poinformował, że postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu Zonda Krypto.com podjął już w styczniu. Sprawdza, czy przedsiębiorca narusza interesy konsumentów. Łokik dodaje, że w sprawie Zonda Krypto możliwe jest znacznie poważniejsze naruszenie przepisów, niż niedozwolone. Zapisy w regulaminach. Kluby sportowe sponsorowane przez Zonda Krypto wypowiadają spółce umowy, a w ostatnich dniach współpracę z Zonda Krypto zerwał stołeczny klub koszykarski Dziki Warszawa ze względu na niewypłacenie należnych środków. Śledztwo w sprawie poszkodowanych inwestorów prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Geodeci protestują przeciwko zmianie w prawie, które poz, która pozwoli urzędnikom po godzinach wykonywać prace geodezyjne. Manifestacje zorganizowano przed siedzibą Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Mierniczy geodeta Krzysztof Szczepaniuk mówi, że w przygotowane przepisy miały, przygotowywane przepisy miały zakazywać wykonywania prac geodezyjnych przez urzędników, którzy kontrolują pracę geodetów. Po wprowadzonej do projektu zmianie zakaz ma obowiązywać tylko w powiecie, w którym pracuje urzędnik. Krzysztof Szczepaniuk dodaje, że proponowane zmiany utrwalają obecny stan i sprzyjają korupcji. Bardzo dużo osób prowadzi nielegalnie albo legalnie działalności gospodarcze, a zarazem oni weryfikują nasze dokumenty. Czyli tak jak pan, teraz robimy wywiad, pana wywiad by weryfikował cenzura. Mamy taką cenzurę w branży i oni tą weryfikacją regulują rynek. W proteście uczestniczą geodeci, którzy obawiają się utraty pracy oraz ci, którzy już ją stracili. Protestujący przekazali urzędnikom petycję, mają nadzieję, że postulaty zostaną uwzględnione, zanim rząd zajmie się tym projektem. W Polsce licencje ma około 20 tysięcy geodetów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie odpowiedziało do tej pory na prośbę Polskiego Radia o komentarz w sprawie protestu. A teraz, jeśli ktoś z Państwa prowadzi samochód, warto spojrzeć na wskaźnik poziomu paliwa. Jutro na stacjach będzie jeszcze taniej. Tak wynika z, roz z rozporządzenia Ministerstwa Energii. Za liter benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą maksymalnie... 5 zł i 95 groszy. Proszę bardzo, piątka z przodu, a to oznacza, że będzie 5 groszy mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 98 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 50 groszy, czyli to dobowy spadek o 4 groszy, a litr oleju napędowego kierowcy zatankują jutro za 6 zł i 75 groszy, czyli 17 groszy mniej niż dziś. A ja spoglądam na to, co dzieje się na rynkach i faktycznie ropa nieje, ale nieznacznie. W tej chwili za ropę WTI rynki płacą 86 złotych, przepraszam, 86 dolarów. Chciałbym, żeby to było liczone w złotych i 36 groszy. Ropa Brent z kolei 94 dolary i 41 centów. To jest spadek mniej więcej o 1% i e, z naprawdę niewielkim haczykiem dolar. Jak zachowuje się dolar, bo on też jest ważny z punktu widzenia naszych portfeli. W tej w tej chwili 3,59, a zatem tyle samo, co wczoraj. Zatem dolar nie ulży nam, jeżeli chodzi o ceny paliw. Za jedną euro płacimy 4,23 w tej chwili. A jak się zachowuje giełda? WIG traci w tej chwili 13 setnych procent. WIG procent na minusie. MWIG procent na minusie. No i optymistycznie mogą patrzeć na wykresy ci, którzy inwestują w spółki skupione w indeksie SWIG 80, bowiem ten zyskuje niewiele, ale jednak procent. Saldo, magazyn gospodarczy. To dla uzupełnienia powiem jeszcze, że indeks 40 we Francji zyskuje procent. To jest ważny odczyt z punktu widzenia również naszej rozmowy. Pan Paweł Karczewski, makler, wiceprezes QR Kustefi jest moimi państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ależ ma pan czas teraz, bo kraje, które znajdują się w centrum zainteresowania światowej polityki, mediów są też w...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 które my wydatkujemy. Jesteśmy jednym z największych, największych, nabywców tych wszystkich technologii na świecie, że mamy kartę przetargową taką, że możemy żądać wiele. Także wszystko zależy od zdolności negocjacyjnych rządu, ministrów, dyplomacji, europosłów i całej klasy politycznej.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 rozwoju, bo akurat te technologie atomowe, one mają sens moim zdaniem yy, pod warunkiem, że będą rozwijane dokładnie tak, jak to zrobiła Francja. Węgiel... A co my możemy sprzedawać Francji? Co my możemy eksportować? Na jakie produkty lub usługi może być popyt na sekwaną? Na pewno częściowo na usługi, na, na usługi budowlane. Zapewne to są, to są mniej zaawansowane produkty niż, yy, niż Francuzi są gotowi zaoferować nam. Natomiast my musimy być na tyle sprytni, na tyle cwani, żeby pozyskać to, co Francja jest w stanie zaoferować nam najlepszego, czyli właśnie na przykład te nowoczesne technologie energetyczne, bo Polska akurat tego nie ma. Mm -hmm. Zostawmy temat Francji na chwilę. Jeszcze mamy kilka minut do końca naszego programu, a muszę pana zapytać o sytuację na rynku ropy naftowej, bo tutaj dzieje się sporo w ostatnich tygodniach. W tej chwili no, już od kilku dni ropa zarówno WTI jak i Brent utrzymuje się poniżej tej psychologicznej bariery 100 dolarów za baryłkę. W tej chwili ropa WTI 86,38 dolarów, a jeżeli chodzi o ropę Brent 94,21 21 centów. Musimy być przygotowani na większy jeszcze roller Coaster. zmienność, czy być może jest taka sytuacja, w której ręki już uodparniają się na kolejne tweety prezydenta Stanów Zjednoczonych i y, gdzieś ta cena już jest pozbawiona tego, y, tej premii za emocje. Trochę roller rollercoastera, ale jednak w kierunku y, na dół, czyli jeżeli chodzi o tę cenę, ona powinna się teraz kalibrować. Ja myślę, że wchodzimy powoli w taki proces, który miał miejsce po wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie ta, gdzie ta ropa naftowa wyskoczyła do niebotyków i potem mimo tego, że wojna nadal trwa, wojna się nie zakończyła i źródło ropy naftowej z, z Rosji zniknęło, to jednak ta ropa znalazła poziom równowagi i potem przez kolejne lata systematycznie spadała. Widać, że ta dostępność ropy poza przekazem gdzieś tam marketingowym, wojennym, trochę pompowanym przez producentów ropy, ona jednak jest. To znaczy Ameryka północna cała, czyli Kanada, Meksyk, USA są eksporterami netto ropy naftowej. Norwegia jest eksporterem ropy naftowej. Arabia Saudyjska mimo braku dostępu, dostępu do cieśniny Ormus jest w stanie tą ropę przesyłać się ropociągami, pociągami, czyli istnieją możliwości takie, żeby ta ropa według mnie znalazła poziom równowagi. Do tego presja polityczna w Stanach Zjednoczonych na prezydenta Trumpa wywierana przez no, drastyczny wzrost cen benzyny powoduje, że gdzieś tam te siły polityczne będą pomagać tej ropie, tej ropie tanieć. Mm -hmm. Tak, spoglądam jeszcze na warszawską giełdę, bo dzisiaj akurat i wczoraj mamy do czynienia ze spadkami, dużo tego czerwonego koloru, chociaż umówmy się, te poziomy spadków nie są jakieś przerażające, ale pomijając, cały czas zarówno no, szczególnie WIG porusza się w okolicach swoich rekordów absolutnych, historycznych i tutaj nie widzimy jakiegoś takiego spadku, wyraźnego zaznaczenia na wykresie tego dnia, w którym wybuchła wojna, albo tych perturbacji z ropą naftową. Zerknę na WIG-20 i też rozszerzę sobie wykres. Tutaj też tego nie widzę. No właśnie pytanie do pana. Jak pan ocenia sytuację na krajowym podwórku i na naszej giełdzie? My jesteśmy po prostu już uodpornieni, czy jednak polska gospodarka jest wystarczająco silna, aby, aby jednak przejść suchą stopą, niemal suchą stopą przez te zawierowania? Gospodarka jest bardzo silna, zbudowała bufor bezpieczeństwa podczas wzrostów tego PKB przez ubiegłe lata. Na mhm. pewno są sektory, które trochę cierpią, bo tutaj, bo tutaj nie można powiedzieć, że całościowo ta wojna nam pomaga. Natomiast z punktu widzenia jakby całościowo indeksu, czyli sumy, sumy tych wszystkich przedsiębiorstw i sektorów, no to wyłonił się taki obraz w ramach tej wojny, że tak, sektor bankowy się umocnił, bo stopy procentowe nie spadają, nie będą spadać, a miały spadać, w związku z tym te marże bankowe nie będą szły w dół. Wolumeny, wolumeny kredytów hipotecznych w marcu były rekordowe. Sprzedaż mieszkań rekordowa, więc, więc jakby ta cała przychody sektora bankowego one zaskoczyły pozytywnie za marzec. Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań, deweloperzy zaskoczyli, no bo, no bo te kredyty poszły fizycznie na, na, na sprzedaż mieszkań. Kopalnie dzięki temu, że kopią ten węgiel codziennie, wydobywają po cenie, która obowiązuje w danym dniu, a wzrost cen gazu spowodował wzrost ten, ten ceny węgla. Też im się poprawiło, czyli de facto od tej wojny dostały trochę prezent, więc znalazłbym tutaj sporo sektorów, które tak naprawdę dzięki tej wojnie wbrew wcześniejszym założeniom troszkę skorzystały, no, między innymi polskie polskie sklepy, bo ta presja też też na tą na tą taką, powiedzmy deflację w, w Biedronce czy, czy, czy, czy w Dino w tych podmiotach gdzieś tam, które my obserwujemy się pojawiła i przez, przestała w tej chwili gdzieś tam uwierać, więc Raczej to dobrze wygląda. Do tego moim zdaniem całkiem sensowne, mądre zachowanie rządu. To znaczy w dniu wybuchu wojny Polska posiadała duże rezerwy paliw, duże rezerwy wyropy naftowej. Na pewno nie mieliśmy problemów, tak jak na przykład Irlandia z podażą. Nie było sygnałów, że tak jak we Włoszech brakuje nam paliwa, paliwa lotniczego We Francji też brakowało. Tak jest. Do tego, moim zdaniem, rząd postąpił w sposób bardzo mądry, mianowicie, żeby nie dusić popytu krajowego, doprowadził do tego, tym programem CPN, do dosyć sensownego uregulowania cen benzyny i ta gospodarka w jakiś sposób się nadal kręci. Czy CPN uratuje nas przed skokiem inflacji? Moim zdaniem tak, czyli pozwoli wywrzeć taki sensowny bilans, to znaczy kraj jako rząd zapłaci rachunek za, te, za, za, za, tą, za tą ograniczoną cenę benzyny i, i diesla na stacjach benzynowych, ale za to rząd zainkasuje w postaci przyzwoitego VAT-u, przyzwoitego CIT-u od przedsiębiorstw, którym się nie pogorszy i od konsumentów. Także ten budżet moim zdaniem się dzięki temu całkiem nieźle zepnie ten CPN. Wydaje mi się, że jest rozwiązaniem naprawdę mądrym i, i optymalnym. Ja tylko się zastanawiam i zawsze pytam ekonomistów i gości w naszym studiu, co będzie w sytuacji, w której, a przyjdzie taki dzień, że będzie trzeba ten CPN zamknąć i powrócić do starych stawek. Ja się zastanawiam, jak to może można zrobić, aby tak. Dzień wcześniej nie było kolejek do stacji paliw, żeby, żeby nie było takiego szoku też, który już znamy z ostatnich lat. No i żeby też nie było impulsu inflacyjnego. Jest to do zrobienia? Jest to do, do zrobienia przy, założeni, przy założeniu, że ten kryzys w Iranie, on się jednak skończy. A, a, a to jest teza, z którą tutaj jakby jestem w tym programie jednak, no to rząd sobie zdaje sprawę, czy gra pod taki scenariusz, że te ceny ropy, one spadną. W związku z tym ten program CPN nie będzie istniał długo, natomiast gospodarka nie wytraci impetu. Wsparcie państwa do podmiotów podczas covid covidu pokazało, że warto to robić, bo jak pacjent gdzieś tam zaczyna lekko chorować, to lepiej dostarczyć mu, mu szybko leki, niż, niż potem już nie być w stanie dostarczać, bo ten pacjent już nie będzie pacjentem, tylko będzie, będzie trupem. Także, uh -huh. także podtrzymanie tego impetu gospodarczego jest moim zdaniem niezbędne i tutaj wydaje mi się, że, że należałoby, należałoby być optymistą. A skoro impet gospodarczy e, ilustruje nam giełda, to w tej chwili WIG traci 16 setnych procent, tylko WIG 21% procent pod kreską, MWIG 40% e, nadal głęboko, chociaż bez przesady. 74% setne procent na minusie i SWIG 80% utrzymuje się nad kreską 18 setnych procent. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI i makler papierów wartościowych, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. To było saldo ekstra Marek Klapa. Do usłyszenia. Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.